Subiektywny podcast sportowy. 133 odcinek subiektywnego podcastu sportowego nagrywany w studiu imienia, albo studio się powinno <coughs> mówić: studio imienia redaktora nie, Ernesta nie bez powinno redaktora. Się. Ernesta. Wszystko wszystko w języku polskim odmieniamy. No nie, ja słyszałem, że Radio Studio to nie, są formy to są już przestarzałe informacje. Ale ja i tak wolę te stare formy Radio Studio. Radio studio. Ja też myślę, Ale mam. zalecenie jest takie, żeby wszystko odmieniać. Język polski jest językiem fleksyjnym i jak tylko się da, to trzeba odmieniać. I A na mnie przykład się nie po... jest wtedy problem, jak się. Piłka... Ricarda Carvalho, Jak się piłkarz nazywa Arbeloa. Na przykład to w ogóle jest ma masakra. Zarbelo, Albo Arbeloą. albo z Ricardem Karwalią. Ja dodam, dodam, że tutaj właśnie redaktor Magdziarz mi zwracał uwagę sms-owo, że nie tak. pod rząd, tylko z rzędu, rząd to Może to jest prawidłowe, już uznane. Ale profesor ale jest... Miodek mówił, że jest... Że ale to jest już... nieładne. W języku starannym, w języku literackim, a my takim się posługujemy w tym podcaście Mnie tylko zauważyłem. i wyłącznie. <laughs> Używamy z rzędu. Stary ma się nie popełniać błędów. Stramny. <głos> <głos> e, więc tak, nie ma redaktora M Ernesta, mm. albowiem redaktor Ernest był i wyjechał. Jest tutaj dotkliwa pustka zamiast niego, ale nagrywamy. Znaczy, jego ja z... niego w domu. Jest jego duchem, jest, jest duchem obecnym. Od razu musimy się I parówkami. Tak, <głos> zostawił nam w lodówce przeterminowane parówki. właśnie znaczy, zatruł resztę podcastu. Tak więc nie wiemy, czy dociągniemy do, do końca. Jest za to redaktor. Może nie być 134. Jest, jest, jest za to redaktor Magdaż w doskonałej formie, który próbował przejechać przez nieistniejący most, żeby tak. dojechać na podcast. No, to dlatego mogłem się przespać na ławce pod domem. Tak, jestem ja i jest redaktor Zawada, który nie jest w doskonałej formie, gdyż albowiem świętował zwycięstwo. Dokładnie. Ale on ma teraz trudny okres. No. Ja trzy, trzy derby to, za nim i jeszcze na... jedne przed nim. Ale to już ostatnie to już chyba mnie tak nie, nie zajmą. Mnie. A mnie już... one zajmują. Znaczy, mnie, mnie Z jednego jest... punktu widzenia mnie zajmują taktycznego. Taki, głównie taktycznego. Znaczy mnie też zajmują bo mnie za... wszystkie, bo to jest w ogóle materiał na pracę doktorską. To co znaczy, się wydarzyło. mnie, mnie tutaj zaj będzie zajmowało to, co tym razem wymyśli trener Murinio, który już wymyśli. tym razem nie może postawić dwóch autobusów e, i liczyć na to, że uda im się. Nie Może coś z kontry strzelić, tylko musi zaatakować wreszcie. Nie miałeś wrażenia, że on wczoraj tak od 80 już którejś minuty mu się wszystko, Zasnął. wszystkie domki z kart mu się poprzewracały <głos> i już generalnie nie miał żadnej Jeszcze go zamknęli w klatce. No tak, no ale to on już po prostu tam sobie coś notował i nie, ja nie mam wrażenia, że on ja myślę, jakikolwiek pomysł. Nie sądzę, nie sądzę. On tak łatwo się nie podda. No to akurat no, nie jest w jego charakterze. Się, on, oczywiście, że się nie podda, e... tylko pytanie jest, czy on ma materiał tak zwany ludzki na to, żeby no właśnie to jest żeby jakby... zabrać Barcelonie piłkę i strzelić jej trzy goli. No, ale to w dodatku na Camp Nou, gdzie trawa będzie inaczej przystrzyżona i, że tak powiem, z będzie raszacze. inaczej zraszana. <laughs> działały takie No właśnie, inaczej. bo tak, to, to co powiedziałeś, bo tak jak jest mowa o tej taktyce Mourinho że on, i właściwie wszystkich drużyn, które grają przeciwko Barcelonie, że oni tak, wiesz, murują się obrona i, i posiadanie piłki zawsze Barcelona ma większe. I tak sobie pomyślałem, że no dobra, można sobie w szatni ustalić, tak, gramy otwartą piłkę, idziemy cios za cios, atakujemy, tylko jest jeden problem, żeby atakować trzeba mieć piłkę, żeby mieć piłkę to trzeba ją Barcelonie zabrać, no i tu niestety się rodzi problem, że to nie jest takie proste, więc efekt jest taki, że i tak trzeba założyć, że będzie się przy piłce mniej, Zawsze. Zawsze. Cokolwiek by się nie wymyśliło i w związku z tym naturalne staje się to, że trzeba wystawić głównie ludzi takich, którzy mm. będą mogli przeszkadzać, a nie tworzyć. No i kółko się zamyka. No to... Tylko ja bym wolał, żeby oni przeszkadzali znaczy ja... w... nie w taki sposób, że wchodzą nakładkami w taki sposób, w jaki wchodzimy. Znaczy no ja... Za to dostają czerwona kartki. Więc... No dlatego, yy... dlatego zazwyczaj drużyny, które grają przeciwko Barcelonie kończą na przykład jednego mniej, albo, yy, albo czasem dwóch, albo mają kilka yy, żółtych kartek. No tak to jest, jeżeli ktoś jest 70% czy 75% czasu przy piłce, to szansa sfaulowania go jest e, większa niż wtedy, kiedy jest, przy, przy piłce jest się 20 czy 25% czasu, no bo no, po prostu no, wiadomo, no, przy piłce jest się tam czas efektywny gry to jest około e, 45-50%, Minut w sensie. No, no na jedno wychodzi, tak, Tak to wychodzi, z czego jeżeli jest się 20% dodatkowo przy piłce, no to wychodzi na to, że taki Real przy piłce był 10 minut, no to ich upolować to trudno, nie? ale Barcelona, która jest przy piłce 4-5 razy dłużej, trzeba próbować przynajmniej, no. Jako chciałem powiedzieć, że wczoraj po meczu widziałem gdzieś m, przez jakiś link taki montaż, który był pokazany z, z którejś z telewizji europejskiej, bardzo to skomplikowane co mówię, mhm. ale chodziło o to, że tam było z takiego ujęcia, z takiej kamery to było pokazane, że było widać, że ta noga PP nie doszła do celu. To nie ma znaczenia. Ale właśnie to chciałem powiedzieć, że to nie ma znaczenia, bo po pierwsze, no dlatego, że to chodziło o to, Chodzi że... O zamiar. że ten nie, zamiar no, był taki, że nie, nie jak jest. To, że bez może. piłki jeszcze prostował no, ją. Pytanie... Nie, mo, nie można ustalić tego, że czerwona kartka jest tylko po tym, jak kość jest na wierzchu, tak? No tak. bo to, to jest no, jakby już trochę A za poza późno. Tym, poza tym dodajmy, że to, to nie było tak, że on po prostu lekceważył swojego przeciwnika i wchodził na nakładką, tylko to było bardzo złośliwe zagranie, bo widać było, że on jeszcze wykonał ruch nogą, jak już było wiadomo, że nie ma szansy do jakiego, żadnego kontaktu z piłką. Oczywiście. To była po prostu hamuwa zbyt Znaczy, gdyby Alves postawił tą nogę na ziemi i Pepe y, wbiłby mu te korki w kolano, to pewnie wszyscy ci, którzy dzisiaj narzekają na to, że, że ta kartka została pokazana, byliby w niebowzięci, bo Alves miałby złamaną karierę i złamaną nogę w kolanach. No nie przesadzaj. Nie, znaczy, no, nie sądzę, żeby ktokolwiek z fanów realu był w wzięty, że no ja człowiek ma złamaną po, karierę i połamane no okej. Okay. No, no, znaczy, Ale to no, na forach. W, Wiadomo, że internet jest specyficznym miejscem. Tak, mieści, Najwięcej... wie, mieści wiele gówna niestety. Tak, Wszyscy a, frustraci znaczy, czy, czy, czy, ujawniają ci, ci, ci, się Ci, którzy sieci. na forach coś tam wypisują, to na żywo nagle się okazuje, że tak. już nie są tacy Z odważni. No, Z no. <śmiech> <śmiech> to, to, to nawet ci, co zakładali e, faszyzujące te A to chyba do tego wrócimy. tak? Może najpierw Porozmawiajmy jeszcze o tym meczu, który był wczoraj. Mhm. I znaczy, no ja jakby kończąc ten e, swój tutaj wywód i wątek, w Chyba związku z tym. Wody. Nie, no bo jakby już trochę zacząłem przed no. chwilą. Tak. A jak mawiał e, klasyk, nieważne jak mężczyzna zaczyna. Ważne jak kończy. No właśnie, tak. Każdy ma takiego klasyka na jakiegoś. <głosy> to jest nasz narodowy klasyk. Nie, On jest no. widzewski. Chodzi mi o to, że nie zgodzę się z opinią, którą słyszałem. W wielu też miejscach i nawet chyba dyrektora Zawady też ją słyszałem, że to jest przedwczesny finał, że, że dobrze by było, gdyby te drużyny spotkały się w finale. No słyszałeś to od redaktora słyszałem tak. To od Zawady, tak. E, może tak. Ja właśnie uważam, że finał Barcelona-Manchester to będzie najlepsze, co się mogło w tym sezonie zdarzyć, tak naprawdę. Z jednej prostej przyczyny. Jakoś sobie nie Ale wyobrażam. Ty już ro, po raz pierwszy rozdałeś karty przed rewanżami, nie wiem, czy zauważyłeś. Ale tutaj nigdy kartu, tego nie robisz. Tutaj karty są już tak, tak wybitnie rozdane, że <grym> nie wyobrażam sobie, że, żeby mogło się cokolwiek stać tutaj. No. To prawda. O ile mecz realu z Barceloną obejrzę z ciekawości, co wymyśli Murinio to rewanżu na Old Trafford, to nawet nie wiem, czy mi się chce oglądać. A ja obejrzę znaczy, to jest bo... z ciekawością, bo zobaczę, jak będzie sobie radził. On się Neuer nazywa, ten bramkarz? Tak, Schunker. ale znaczy, ja właśnie jestem... Bo... Bo, bo przed nim jest, bo ja tam słyszałem, że jest taka historia, że on tam z płaczem, z, z, z łzami w oczach mówił, że no kocha Szalkę, bo on ale, jest chyba ale kibicem musi... od urodzenia, ale musi odejść. No, no nie no. musi no. No, się... Natomiast ja, ty powiedziałeś że z ciekawością, co wymyśli Mourinho. Natomiast ja byłem bardzo ciekaw, co wymyśli Guardiola czy jego jest stać na, na to, żeby nagle zmienić to, co Barcelona gra w piłkę normalnie. No i okazało się wczoraj, że Guardiola wyciągnął wnioski i to głębsze niż wyciągnął je Mourinho z poprzednich spotkań. Bo to, bo to Guardiola pozwolił Realowi podejść wyżej, pozwolił im rozciągnąć te linie, po poczuć im się e, drużyną pewną siebie na swoim boisku i skarcić ich za to. A, a miał drużynę kadrowo, myślę, słabszą. Osłabioną tak, tym, tak, bo, tym Bo, bo Kejta zamiast Iniesty, doskonały mecz Kejty. Wejście Afelaja, mówiliśmy o tym, że Barcelona nie ma ławki. No. Wchodzi Afelaj z ławki i gra doskonale Naprawdę zagrał wczoraj no, Pierwszy gol to jego zasługa tak naprawdę to, to, to, nie jest 80%. Mecz, to nie jest pierwszy mecz Kiedy on wchodzi z tej ławki Ja no, no, po prostu czy, widzę co on robi na jakby boisku nikt, no. czy chłopak to, ma... znaczy, nikt nie miał wątpliwości A, Chyba, że Afelaj jest piłkarzem tak. bardzo dobrym Tak delikatnie no tak, mówiąc tak. Granderby w, w Champions League No tak, tak, tak. Jest... No, jedyne co jego mogło blokować To to, że on nagle znalazł się jednak no, Między jednak, Mimo wszystko, Liga Holenderska To jest no. bardzo, bardzo wysoki poziom Ale druga sprawa, która może blokować takiego piłkarza, to że nagle ze, sta ze statusu powiedzmy lokalnej gwiazdy staje się y, permanentnym rezerwowym. To tak. też może blokować zawodnika. Znaczy poza tym on się musi musiał y Myślę, że cały to czas. To młody musi. człowiek, tak uczy, uczy, się, uczy się nowego grania, to jest inne granie w piłkę. Ale wczoraj jego wejście na boisko to było nowa jakość, to była świeżość, tam dużo szybkości na skrzydle. On fantastycznie wczoraj zagrał, to jest naprawdę. No, świetnie, takie... świetnie się ogarnął, bo tam w, w pierwszej fazie to Marcelo był chyba, tak? Marcelo się potknął. I on to błyskawicznie wykorzystała, że jest szybki i po prostu nie dał mu już szans. Nie no, dał się dogonić. I... Marcelo też jest szybki, ale już, no, Ale po e... tym jak się potknął no. i miał do niego metr straty, już było za późno. A Fela no. jakby tak szybko się właśnie zorientował, że już nie trzeba żadnych zwodów robić w tym momencie. Marcelo jest tam Ta, taką nie, nierównowagę rozania. ma. No. Trzeba po prostu go minąć i biec. I, i, i to... no, ale, ale piłę rzucił y, jak Beckham za najlepszych czasów. No, no coś niesamowitego. To prawda. No, a to co Messi wykonał, no to. Nawet gdyby Pepe był na boisku, nawet gdyby ten Real grał w 11, to... Znaczy no Messi ma to do siebie, że no, jak, jak, się, jak się odpowiednio rozpędzi i, i odpowiednio mu to wszystko wyjdzie, to nie ma siły, żeby go zatrzymać. Ja no, słyszałem to, taką świetną tak. opinię a propos Messiego, że są takie momenty, jak on ma piłkę i patrząc na to z boku, czy będąc na stadionie, czy oglądając to w telewizji, widzisz, że on ma na przykład jakieś trzy opcje do zrobienia, a on robi czwartą. I, I to jest to, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, co on nagle zrobi. No widziałem dzisiaj powtórkę tej bramki w, na YouTubie po rosyjsku. I tam jest taka kwestia. Messi. Ciała wiek? Nie. <śled> <śled> no to rzeczywiście robi tam rzecz niemożliwą. Bo on, no, mógł, mógł go każdy z tych pięciu piłkarzy e, e, Realu powstrzymać. Żaden tego nie zrobił. No, gdyby było 1-0, to jeszcze... Myślę, że ta rywalizacja byłaby otwarta. No, no, chłopcy zamietli. No, no, no, natomiast to, co mówiłeś o całej rywalizacji, no, to jest fantastyczna w ogóle historia. To, to, co się działo od pierwszego meczu między Barceloną i Realem, gdzie to Barcelona no, dominowała... Czy ty mówisz później... o rywalizacji Barcelony z Realem. Teraz, w tym miesiącu. A nie o rywalizacji ostatnich... w Lidze Mistrzów. Nie, nie, nie, Liga Mistrzów no to jest poukładana, tak? Teraz już wiemy, kto się spotka w finale. Tylko dodajmy, że ja wcale nie jestem pewien wyniku tego finału, patrząc no na właśnie to. Ja no to jest to, druga rzecz, którą no, chciałem powiedzieć. Że... Manchester po prostu na koniec sezonu, teraz, ja mam wrażenie, że oni łapią taki pik formy teraz. Tak, to, to, to zawsze Ferguson, Ferguson, zawsze, Ferguson, zawsze, zawsze, zawsze Manchester, odkąd Ferguson on ich znaczy, prowadzi. Ja bym kart nie rozdawał, to jest miesiąc jeszcze, tak? Znaczy jest. przede wszystkim ja tak się zastanawiałem, jaka jest podstawowa... Bo tak, po pierwsze nie wyobrażam sobie, nie wyobrażam sobie że Ferguson i Manchester... Zagrał te same błędy co dwa lata Nie, zagra jak Mourinho. Że, że no oni no, jednak nie. Nie, nie zagrają zasieków, bo, bo, bo to nie jest ich w stylu, no, oni tak nie umieją grać nie dadzą rady. Nie mają takiej obrony, nie, nie mają, mają, nie mają znaczy, taką obronę, no, to oni akurat mają całkiem niezłą. E, no, natomiast, wiesz, ale to, pomocy do tego nie tak, mają. Mnie się nie wydaje, tak. że jakby największym plusem Manchesteru jest to, że ja wczoraj, jak ktoś ma okazję obejrzeć sobie ten mecz jeszcze raz na spokojnie Realu z Barceloną, wczorajszy. Zobaczyć, co robi Adebayor, co robi Ronaldo w momencie, jak piłka ma Barcelona. Nie znaczy, robią oni nic. Stoją nic. Na połowie, drepczą, drepczą i się rozglądają no. w kółko. Znaczy, Manchesterze nie ma takiej sytuacji. Runej, jeżeli gra na szpicy, to on już, już naturalnie jest tym pierwszym zasiekiem obronnym i Runej nie stoi, nie patrzy się, jak przeciwnik piłkę rozgrywa. I yy, jakby Wydaje mi się, że Manchester ma więcej takich piłkarzy, którzy naturalnie są, nie są wybitni może, Taki Fletcher na przykład. To nie jest wybitny no, piłkarz. Znaczy w pomocy to oni w ogóle nie mają kim straszyć. Nie mają, a dobrze, ale na, na pewnym poziomie Fletcher jest dobry i w ataku i w obronie. Nie jest wybitny w żadnej z tych jakby y, rzeczy. E, I taki piłkarz mają mnóstwo, którzy równocześnie są w ataku i w obronie. Nie trzeba tego jakby kombinować, dzielić. Czy dzisiaj wystawiamy y, bardziej, i tam wiesz. W pomocy stawiamy na Pepe, który... Znaczy, no, tym, tym bardziej to będzie ciekawe, bo oba zespoły zagrają e, swój futbol, e, e, tak myślę. Tak mam nadzieję dlatego wydaje mi się, że ten finał będzie ciekawszy niż te półfinały, które no, okazuje się nie są ciekawe, bo grają, grają dwie drużyny w nich, a przeciwnicy stanowią tło. Ale, ale, ale, ale to, już to chyba ale, za, za ale, daleko się Ale to, że, to, że Real tak. będzie tłem Dokładnie, dla Barcelony tak. w tym dwumeczu, meczu, to ja bym. Tutaj, jeszcze, jeszcze tydzień temu, no. siedząc na stadionie w Walencji, absolutnie bym nie powiedział, bo e, to nie, ja wczoraj był tłem, wczoraj Real nie tak. zagrał nic. Re Re tak, ale czy, czy ktoś pamięta jakiś. Strzał Realu groźny? To, to nie była, no dobrze, ale to nie była tego typu sytuacja, że mamy mecz, gdzie mamy jedną drużynę, która jest ewidentnie słabsza i wiadomo, że jest po prostu tylko tłem dla drugiej drużyny. To był jakiś brak koncepcji i brak możliwości zrealizowania czegoś konstruktywnego. Bo tam no była jedno, taka na, sytuacja... Na jedno wychodzi. Mourinho jedno. wpadł w pułapkę, moim zdaniem. Tam się coś stało złego, nie, bo... wpadł w pułapkę A. swojego sukcesu w Walencji. Bo on postawił... Chyba nawet w, w pułapkę swojego sukcesu z Interem jeszcze. Tam była taka to sytuacja, na przykład, która mi się teraz przypomniała, jak to yy, w, chyba nie wiem, w dwudziestej którejś minucie Ronaldo zaczął jakoś bardzo szybko na połowie Barcelony I grać, oprócz, pressingiem. grać I pressingiem. I nagle po prostu co Okazało się, się, że jest sam. Bo jest sam i zaczęli z nim grać w dziada. Czyli po prostu tam, gdzieś tam były niedogadane te, te całe sprawy. Tak, ewidentnie. Kiedy jest... naciskamy, czy u siebie na połowie, czy już na połowie przeciwnika. Znaczy to jest, to jest jedna z kluczowych sytuacji, to o czym powiedziałeś tak. teraz dla, dla tego meczu. Bo on, on poszedł sam i było widać, że on, on próbuje natomiast nikt nie poszedł za nim jeżeli w Barcelonie ktoś zaczyna pressing yy, obojętne kto z ataku, to wszyscy się przesuwają tak łącznie z bramkarzem to, to jest jedyny sens pressingu no. wypadku, mówię, każdy to... kto grał w piłkę chociaż raz w życiu to wie, że wypadku bardzo, wypadku bardzo, samemu, bardzo łatwo się śmieszyć. Pre tak. <laughs> <laughs> <laughs> pressing samemu <laughs> sprawdza się w boksie <laughs> no tutaj no nie poza tym to jest frustrujące bardzo bo to jest tak że idziesz no tak, biegasz nie od piłkarza idą. do piłkarza nie masz szans nic zrobić bo jesteś wolniejszy niż piłkarz znaczy, naturalnie rzeczywiście było mi szkoda Cristiano Ronaldo w tej sytuacji bo on było widać po nim że jest przygotowany i fizycznie i szybkościowo natomiast drużyna jakby stanęła siadła, i czekała siadła, na dokładnie. to co zrobi Barcelona. Barcelona w tym meczu nie musiała zrobić nic. Barcelona w ten mecz mogła zremisować 0 do 0 yy, i tak grała. Barcelona grała na 0 do 0 dopóki realnie popełnił błędów. Natomiast tak. w drugim meczu tutaj ja mam wrażenie, że to nie tyle szalkę była taka słaba, co Manchester był taki silny w tym meczu. Ale to, jest, to, nie dali to zawsze sobie. jest tak, to jest to o czym mówimy. No to nie jest tak, że przeciwko Barcelonie czasem sobie zakładasz grę obronną, defensywną, tylko no boisko to wymusza. No w pewnym momencie Barcelona ma piłkę, Barcelona atakuje, nie pozostaje nic innego jak ustawić zasieki i się bronić. No skoro nie da się ją odebrać piłki, to trzeba próbować nie dopuścić do straty gola po prostu. I to jakby... Jedno trochę wynika no. z drugiego. Przez gdyby nie ten ich bramkarz, Szalkę, to by byłoby tam z 8-0, może przesada, no tak, 4-0 w, tak, w pierwszej w połowie. on powiedział, że to najlepszy występ bramkarza, jaki on w ogóle widział w historii swojego oglądania piłki, a on tą piłkę ogląda już od paru dziesięciu lat, więc oczywiście tak tak. trochę się mógł przesadzić. No, bo znaczy, parę meczów mógł już zapomnieć, ale, ale, ale to był naprawdę to okay, był coś no, niewiarygodnego, to co on w pierwszej znaczy, połowie robił. Bo Szalkę to jest dobra drużyna w momencie, kiedy nie musi się bronić. Jak Szalkę się ma bronić, no to jest porażka. To tylko Noyer. No Neuer ratuje, a obrońcy właściwie nie istnieli. E, Mają niby siłę w ataku, tylko, jak że... Szalka idzie na wymianę ciosów z Interem, wtedy kiedy można się po prostu e, bić cios za cios, no to wtedy Szalkę ma szansę, myślę, że w jednym, nie wiem, z 6-7 meczów. Nawet z Interem. Oni wykorzystali to idealnie. A z, z Manchesterem? Manchester to jest za mocna ekipa na, na, tak, na, na, na, na chłopaków z Szalkę. Dobrze, czyli generalnie to jeżeli chodzi o Szalkę to i, i Manchesteru, znaczy Szalkę to już wiadomo. Dosz... Tak? Jeżeli Szalkę chodzi doszło o, i tak za wysoko. O Reali i jest... Barcelonę to by naprawdę, nie, nie wiem co się musiało stać, żeby, żeby Real znaczy, wygrał ten mecz Nie wiem czy wy pamiętacie mecz drużyny Mourinho, w którym on musiał ten mecz wygrać i go wygrał, bo ja nie pamiętam. Bo to jest tak, że Mourinho swoje mecze, te wygrane... Wtedy, kiedy ma je, nie wiem, w lidze, no to wygrywa je 1-0, 2-0, 2-1, 3-4. E, takie wyniki mu się zdarzały w Interze Mediolan. Ale jak ma dwumecz, w którym przegrywa 2-0... E, u siebie jeszcze do tego. I musi potem na wyjeździe coś, coś zmienić. No ja nie pamiętam, żeby to no właśnie, człowiek, on, właśnie on chyba to, to, to nie jest człowiek, który odmienia grę swojego zespołu w tym kierunku. Mhm. Bo, no bo Guardiola y, to też nie jest... Y, no, no tu się Prochu na tym etapie nie wymyśli to jest, to jest tak, że masz pewien potencjał, jest kilku ludzi którymi grasz no i oni albo umieją zrealizować to co wymyślisz, albo nie natomiast potencjał w Barcelonie jest dużo większy niż w Realu, na dzisiaj nie wiem jak będzie w przyszłym sezonie po, po, no bo na pewno będą jakieś zmiany na pewno. O... Może, może i na stanowisku trenera może, na, może i na stanowisku dwóch trenerów. Może się tak zdarzyć. No może i na się... dwóch trenerów. No, tak. Chociaż mi jakoś to przestaje wyglądać na to, żeby się Mourinho jednak wybierał do Anglii. Yy, po no nie, on ma coś sezoru. do udowodnienia. No, a on, poza on, tym, on, tu, on tu rozpoczął on... prywatną tak, no. wojnę. Ale, ale poza tym pokazał, to nie jest sezon, który się dla niego skończył klęską, bo to naprawdę wszystko liczy się w latach. I kiedy Real był tak wysoko w Lidze Mistrzów i kiedy zdobył ostatnio puchar. Także on pokazał już w tym pierwszym sezonie, a mówi, że zobaczycie dopiero w tym no drugim. Tak, tym bardziej, że my też tak. nie stosujemy jakieś tam podwójnych standardów, no jakby wiadomo, że w pierwszym sezonie od trenera nie, można wymaga się, nie wymaga się sześciu pucharów. Tak, tak, no i to się zdarza raz na jakiś czas. No, to, to, znaczy że... ra, raz w historii. Znaczy nie, 6 tak, ale w ogóle sukces jakiś mm. w pierwszym sezonie pracy to jest rzadkość. No to, to, to jednak ja takiego trenera z reguły będę jakoś tam bronił. Że... Znaczy ja, ja też absolutnie będę go bronił, bo y, zaufmy, zauważmy jaką e, ewolucję... No, no, mam wrażenie, że... że nie ma go co bronić, bo nikt go tu nie atakuje. Także... <laughs> znaczy, A wyjątkowo nie, no. pierwszy raz od 40 podcastów. Może redaktor Ernest <laughs> go zaatakował. <laughs> szczególnie, szczególnie tak. że... Pamiętajmy 29 listopada jak zagrał Real Madryt przeciwko Barcelonie i jaką ewolucję ta drużyna przeszła do kwietnia tego roku od tego 5-0, gdzie byli kompletnie bezradni. Do tego, że teraz tak naprawdę te drużyny zaczynają rywalizować jak równa z równą. Tak? To jest zupełnie inny poziom. Zobaczymy jak będzie w przyszłym sezonie. Johan Cruyff napisał jedną rzecz, że ten kto wygra rywalizację o finał Ligi Mistrzów będzie zwycięzcą prawdziwym tego sezonu w Hiszpanii. A to jest prawda, bo Barcelona wygrała Ligę w domyśle, bo jeszcze matematycznie nie. Real wygrał Puchar Króla i to w bezpośrednim e, pojedynku. No a tutaj doszło do zderzenia dwóch najlepszych hiszpańskich drużyn w, w, w takim bezpośrednim starciu. Także no ja nie wiem. No. A, propos to, to, a propos jeszcze tego, bo rozmawiałem ostatnio z kibicem Walencji. E, tak przypadkiem się dowiedziałem, że jeden z moich kolegów jest kibicem Walencji. Kibice Walencji mają taką teraz jak to kibic potrafi sobie wszystko wytłumaczyć na swoją korzyść, no i oni twierdzą, że prawdziwym mistrzem Hiszpanii będzie Rzez. ten, kto zajmie trzecie miejsce, tak? <laughs> czyli prawdopodobnie Walencja, bo tam gdzieś w górze na niebiosach sobie walczy Real z Barceloną o, a Liga? o swoje, a Liga zaczyna się dopiero Ech. niżej. Tam gdzieś... No to Szkoci tak mają. <laughs> tak, tak. <laughs> e, I oni tenisa że... też tak jest, że jest Federer z Nadalem i, i reszta gra o trzecie miejsce. Zresztą, ciekawe, ciekawe jest to, że Walencja gdy w 2002 zdobywała Mistrzostwo Hiszpanii, takie prawdziwe wtedy, czyli rzeczywiście była na pierwszym miejscu, to po 33 kolejkach miała 62 punkty. Dziś ma 63. Po ty <głos> <głos> <głos> tak, a, po Barce tych 33 a, a Barcelona mierzy w 100 punktów w, w lidze. Całkiem realna perspektywa, a Messi, mając lat 23, nie dość, że strzelił 52 gole już w tym sezonie, w 48 meczach. W Lidze Mistrzów ma 11 na 11. Tak? W tak, 11 tak, meczach 11 tak. goli. Tak, W Lidze w ogóle bije wszystkie wyniki. To jeszcze oprócz tego, już jest trzecim strzelcem w historii Barcelony. Wczoraj przeskoczył legendę zarówno Barcelony, jak i Realu, czyli Samitiera. Strzelając te dwa gole, przeskoczył go w w ilości strzelanych bramek, także coś, znaczy na naszych oczach tworzy się historia, i no warto o tym pomyśleć, jak Messi będzie mijał kolejnych frajerów jak tyczki. Ja bym na no, wszystko no, apelował o trochę szacunku dla no. przeciwnika na boisku Ja też I to szczególnie w sytuacjach, kiedy obrońcy przychodzi do głowy na przykład złamać komuś nogę Dobrze, a w tej sytuacji nikomu nie przyszło nic takiego. No w tej nie, w Messi rzadko komu łamie nogi Dobra, ja myślę, że teraz wróćmy trochę w czasie i poprosimy redaktora za wadę, żeby nam opowiedział o tym co było w Walencji od a, no, Fantastyczne no, w doświadczenie Właśnie tak nie będę opowiadał o drodze do Walencji, bo jak się okazuje z Warszawy, żeby się dostać do Walencji, to 22 godziny człowiekowi zajmuje. Najkrótszą drogą. Chyba dyliżansem jakimś. Samochodem bym dojechał. No, no, to Sobie utrudniłeś to jakby. No. Jako... No, bo poleciałem ten... z Wrocławia, a dojazd do Wrocławia z Warszawy przykład, tak. to jest połowa drogi. <laughs> <laughs> no tak, no, natomiast... czy znaczy, tak... No mecz absolutnie unikalny. Byłem na wielu meczach różnych z udziałem Barcelony i Realu Madryt, a tutaj to było tak, że rzeczywiście no całe miasto podzielone, pół na pół. No i było miło w mieście. Dopóki im bliżej gwizdka, tym gorzej. Ale wcześniej było sympatycznie. W ogóle sztama na mieście, śpiewanie, wspólne zdjęcia itd. itd. No a potem, e, jak już trzeba było podejść pod stadion, no to e, takie e, znane skąd idą, grupy Ultrasur, Aguila Blanca i e, tam Vikingos, Orgulos czy jakim tam, zdenerwowałem się, <grym> no, no, no ganiali, ganiali chłopców w szalikach Barcelony i tam zabierali dzieciom szaliki, nawet z nami sta próbowali stanąć. W szranki nie będą To opowiadał. oni chyba tak mieli po 40 kilka lat. Tak? Oni mieli tak nawet po 50 parę, bo to chyba byli panowie, którzy zakładali Ultrasur. Mieli szeleczki w takie ładne hiszpańskie flagi, glany. No, mocno pijani starzy skinheadzi, dosyć żałosny obrazek no i chcieli się bić no, ponieważ y, policja w Hiszpanii to jest jeden y, ze sprawniej działających organów, jakie w ogóle widziałem w życiu, bo to jest tak, że ich nie ma, nie ma i nagle jak dochodzi do drobnego aktu przemocy, to są pojawiają się zakuwają kogo trzeba i znikają to jest tak akcja, tak szybka, krótka piłka, także stwierdziliśmy, że nie ma sensu wdawać się w dłuższe dyskusje z panami z Ultrasur Pano, panowie z Ultrasur dali świadectwo o sobie na meczu wywieszając, to było 20 kwietnia był ten mecz wywieszając flagę Happy Birthday 18 8 dla tych, którzy nie wiedzą co znaczy 18 od pierwszej i ósmej litery alfabetu Adolf Hitler gratulujemy mózgu wisiało 70 minut na meczu. Flaga sektorowa, normalna, taka, no wstyd jak Beret, a do tego nad, nad nią wisiała flaga euks u <grym> Polska flaga, znaczy biało-czerwona, to idealnie się komponowały. <grym> a tą flagę uks u to kto wywiesił? Kibice uks u którzy kibicują Realowi. No, ale oni mogli nie widzieć, co mają pod spodem. kibice euks u niektórzy bo nie, nie, nie chciałbym wsadzać wszystkich do jednego worka to jest mocno prawicowe środowisko nie chcę tutaj generalizować no ale rzeczywiście wyglądało to fatalnie no mnie to, bardziej mnie to zbulwersowało szczerze mówiąc niż wynik, wynik meczu samego bo uważam, że takie rzeczy w normalnym świecie to, to się w ogóle nie powinny zdarzać to powinno być zdjęte albo przez ochronę, albo przez policję albo, albo powinni ich po prostu stamtąd zawinąć natychmiast w Anglii rzecz nie do pomyślenia żeby wywiesić taki transparent. To jest, nawet w Polsce przerywa się mecze wtedy, kiedy wywiesza się tego typu transparenty, a później kibice plują na sędziów i na PZPN z tego powodu, że im flagę zabrali. Tam w ogóle nikomu to do głowy nie przyszło. No, co ciekawsze, ja nie słyszałem, nie czytałem nigdzie w tak zwanych środkach masowego przekazu o tym, żeby cokolwiek, cokolwiek takiego się tam wydarzyło. Bo tylko hiszpańska, no nie hiszpańska, katalońska prasa dała zdjęcia te, tych transparentów. Znaczy tego, bo to był jeden transparent. Także no, smutne bardzo. Natomiast sam mecz, sam mecz świetny. No. I... Szkoda, że siedziałem tak nisko, to nie widziałem, co się dzieje tak naprawdę po brałko przeciwnika. To, co taktycznie wykonał Real Madrid w tym meczu, to zasługuje na duży szacunek, bo no, gdyby zagrali wczoraj, e, mówię o tym meczu w Lidze Mistrzów, gdyby tak zagrali przeciwko Barcelonie, to myślę, że wynik byłby inny. Myślę, że daliby radę. E, ich poniosło po prostu w Lidze Mistrzów, e, uniesieni tym zwycięstwem nad Barceloną w dogrywce. No i obraz rzeczywiście taki, tak jak, jak słuchałem konferencji prasowej Mourinho, pierwsza połowa dla Realu, druga połowa dla Barcelony, dogrywka dlatego kto chciał wygrać ten mecz, w domyśle Real Madryt był lepszy, no. Trzeba nie porównywał tych dwóch meczów, bo to też tutaj, tak jak rozmawialiśmy na samym początku jeszcze, to znaczy chyba dwa podcasty temu, że to będzie taka rozgrywka szachowa, że każdy kolejny mecz to jest większa jakby świadomość. No, no właśnie, ja, moim zdaniem... Na razie to, póki co Barcelona wygrywa tą rozgrywkę. Znaczy moim zdaniem w ogóle wygrywa ją Guardiola na tak. razie. Bo o ile można było po Pucharze Króla powiedzieć, że, że, że, Mourinho że, że Mourinho prowadzi w tej rozgrywce, to tak, Guardiola oszczędził piłkarzy i zagrał Dobry mecz nie przegrywając na Santiago Bernabeu w lidze, potem ta Barcelona nie była sobą tak w Copa del Rey, no to wyciągnęła wnioski i na razie w tym co kluczowe, czyli w lidze mistrzów prowadzi. No ja nie zauważyłem jakiejś zmiany w grze Realu Madryt w tym meczu wczorajszym. O ile zauważyłem zmianę w grze Barcelony, zdecydowanie. A co bo... więcej, bo to, że na początku nie było zmiany, to mogło być no jakby sensowne. No, nie zmienia się taktyki, która przyniosła sukces. Natomiast problem polegał na tym, że w czasie meczu nie było widać jakiegokolwiek pomysłu na, na, na zmianę w sytuacji, kiedy widać było, że Barcelona gra zupełnie inaczej niż w poprzednim meczu. Tak, no, pozwala im wchodzić, tak? rozciąga te linie no, doskonale rozegrane. No. Barcelona niby zagrała swoje, ale na innych warunkach i... I tyle. No. Zobaczymy, jak ten reważ będzie wyglądał, bo ja nie wierzę w to, że Murinio był w stanie wygrać cokolwiek. Gdyby słuchacze mieli jakieś wątpliwości, redaktor Makdziaż cały czas jest z nami. Kogoś nie Czekam na ja, konkluzję. Ja, ponieważ ja niestety meczu o Króla nie widziałem, dlatego Aha. niewiele mam do powiedzenia w tym. Natomiast tomacie. polecam tak, miasto, tak w jakby, jakby Jakby co? To jeżeli ktoś ma wątpliwości i chciałby kiedyś pojechać do Walencji, to piękne miasto. Świetna architektura, fajne jedzenie i, i może obok. Stadion Mestaja z zewnątrz wygląda, jakby na stadion Legii ktoś spuścił bombę atomową i, i zostały szkielety. <śmiech> Stadionu. Żeby nie było. Masakra. Mestaja wygląda masakrycznie z zewnątrz. Bardzo pionowy stadion, rzeczywiście. No właśnie my z, oglądaliśmy to razem z ja, czy, Znaczy ja oglądałem to razem z redaktorem Ernestem i się zastanawialiśmy, czy, czy pan nie redaktor, że pan wypadnie tam z tych, tych foteli. Bo to, siatnisko mu sam na wypadek. Ba, bał się wyżej. No. Nie no, siedziałem chyba w siódmym rzędzie. Także. Tam na górze to chyba trzeba czekany, raki tego typu <laughs> sprawy. No to... Nie no... Y Natomiast y, co mnie urzekło, to wlepka hełmianki. Hełm, która była naprzeciwko mojego siodełka, na którym się <laughs> próbowałem usiąść. Siedzenia na Mestaja są takie, że nawet ja przy mojej takiej normalnej wadze, to tak ledwo się mieściłem. Jak ktoś waży ponad 80, to nie ma szans się zmieścić na foteliku na Mestaje. Może miejscowy lut jest drobny. Ta. <laughs> Nie, nie. Tak, tam tylko dzieci chodzą. Znam jednego z Walencji, to miał metr m w kapeluszu. W obwodzie. W obwodzie też. Jakby zgadł, był dokładnie okrągły. To jest taka kategoria, że tak samo można ich przeskakiwać, jak obchodzić. Dokładnie. No tak, ale tu mają świetną kuchnię, owoce morza. tutaj Bardzo fajne miejsce Walencja. Polecam. Natomiast ja się tam więcej na mecz nie wybiorę chyba nieprędko. No. No. no dobrze, to myślę, że jakby temat Ligi Mistrzów mamy zamknięty, tak? bo już chyba sobie wszystko powiedzieliśmy. No co tak, zamknie się za tydzień, tak? Do no. końca. Takie temat rywalizacji, rywalizacji między Barceloną i Realem też mamy zamknięty, chociaż nic o pierwszym meczu nie powiedzieliśmy. Tym w Lidze, ale to już... Znaczy, to był taki. Był, no. To już no. chyba się nie ma co tak Nie ma się no, co pochylać co, cofać no, w, w czasie, normalnie, bo... Normalnie, no Barcelona w pierwszej połowie, a jeden. Real w drugiej. <głos> nie no, bo to, bo, znaczy, bo niektórzy usprawiedliwiają... z tego dnia to był mecz dobry, tego samego w Lidze Angielskiej, a nie tam. Tak, tak, ale... A no były, to prawda. Znaczy, do, warto wrócić do, do, do tego meczu Barcelona-Real, dlatego, że tam wyleciał zawodnik Realu Madryt z boiska i Real od tamtej pory zaczął grać w piłkę i wyrównał i był lepszy. Wczoraj w meczu Ligi Mistrzów, wtedy kiedy wyleciał Pepe, Real przestał w ogóle istnieć na boisku. Ale to może właśnie dlatego, że wyleciał Pepe. No tak, ale też czytałem takie komentarze w prasie hiszpańskiej po tym meczu ligowym, gdzie było 1 do jednego że to, że tam, kto tam wyleciał, już nie pamiętam, tym meczu ligowym. Mm. Al Albiol? Albo Arbela? z nich. No. Adela, tak mi się wydaje teraz. No. Znaczy, tak czy tak obaj zasługiwali. <laughs> znaczy, no, no, no i, I Real zaczął rzeczywiście grać tak jakoś szybciej, mądrzej, konstruktywniej. No i ugrał swoje, czyli tam remis. Chociaż tak naprawdę to oni powinni odrabiać straty. To oni mają 8 punktów do Barcelony, to oni ten mecz powinni wygrać, żeby, żeby nagle zrobiło się 5 punktów, żeby liga jeszcze jakoś funkcjonowała. Przepraszam. Funkcjonowała. Nic takiego się nie wydarzyło. No. Także jest po rozgrywkach, jak, jak dla mnie. Tak. <głos> Dobrze. A e, e, mówiłeś o tym meczu tego samego dnia? Tak. meczu. Tylko, że to już było tak dawno, że. To, że już nie, że, nie pamiętasz tam, co nie grał. Pamiętam, że to było tego samego dnia, ale właśnie nie pamiętam, bo, bo było parę meczów w samego dnia. <głos> Zwykle, które były tego samego dnia. Zwykle, Zwykle tak się zdarzy. No, no, znaczy. No, znaczy no, no, był mecz Arsenalu z Liverpoolem, ale to ale nie było to nie tego, nie był samego, tego dnia. samego dnia. Ten, który hmm. przez 90 minut nie grali, a w doliczonych 8 y, się cały mecz rozegrał. 10? No, nie. Nawet dziesięciu prawie, tak. A tego samego dnia był mecz inny, ale... Znaczy, był, mecz, był jeszcze mecz w, w Arsenalu z Tottenhamem. ale tak, to, był to chyba ten. ten, to chyba ten. To, to to on był to innego dnia. Wrócił, bo on był, wrócił on, nie, to nie, to też nie był ten dzień. Arsenal z Tottenhamem grał tego samego dnia, w którym Barcelona grała z Realem, z Realem Valencji. w Walencji. Tak. tak, to nie, nie, nie. Był inny mecz to Zresztą był jeszcze... to znakomity mecz też. To nie widziałem. Ale Nieważne, to już tak było tak dawno Że właściwie Natomiast chyba nie, nie ma co do to, tego wracać że tam Szczęsny wrócił do bramki Arsenalu To jest dosyć istotna informacja Bo w meczu z Boltonem przegrany Najpierw wrócił Lehmann jeszcze na jeden mecz No i zagrał całkiem nieźle nie... Ja już myślę, że Szczęsny to już tam zostanie W tej bramce póki co znaczy, no tak, tak to jest wygląda, regularnie no. najlepszym piłkarzem Arsenalu. Tak, nawet w tym meczu przegranym teraz. A nie wiem, czy, czy, czy czytaliście wywiad z jego papą. W przekroju. Tak, w którym powiedział, że to nic <laughs> dziwnego, że, że Arsenal nie wygrywa niczego. Taka polityka. No ale myślę, że każdy piłkarz chciałby jednak coś wygrać. Jak to taka polityka Przybliż mi, bo ja nie czytałem i myślę, że część słuchaczy też nie czytała. No, bo, no, no to polecam przekrój, bo to jest za długi wywiad, żebym go tutaj cały, cały yy, wywiad cytował. Natomiast yy... płacą ci coś za reklamę przekroju. <laughs> podupadający <laughs> przekrój. E, nie no, Maciej Szczęsny powiedział, że po prostu są kluby, które grają o trofeo i są kluby, które, które grają nie wiadomo po co, tak jak Arsenal Londyn, w którym gra jego syn. Nie no, wiadomo nie, po nie co, wiadomo po co. Arsenal no. gra po to, żeby ściąga młodych piłkarzy, promuje ich, a następnie ich sprzedaje z zyskiem dziesięciokrotnym a poza, albo i a stukrotnym krotnym poza tym to też no. nie jest prawda, bo poziom frustracji fanów Arsenalu i podejrzewam w klubie jest ogromny, jest ogromny także to nie jest tak, że oni realizują swój oni, plan biznesowy. Oni naprawdę by chcieli coś wygrać, tak. szczególnie, że oni o ważne trofeum to grali w 2006. Więc, że już pojawia się myśl, czy nie pora za, pożegnać się z Wengerem, no to, to znaczy, że poziom frustracji musi być duży. No oni ostatni puchar to wygrali no, no, i w no, 2004. Puchar Ligi nawet dali radę przegrać, no. taki nawet już najmniej ważny w sumie, ale cokolwiek by było. No w gablocie, też, też, w gablocie jest kurz i, i nic więcej. Także to jest. I katy. takie drużyny, jak nie wiem, Birmingham, tak? Coś tak. tam se wstawiają do gabloty, a, a Arsenal, a Arsenal. To pączki z kurzu. Nie no, tak, no, a, no i znaczy, wygląda to jest na to, smutne, że, no. że ten, tak, że, że szczęsny już w tej bramce zostanie, a co za tym idzie, prawdopodobnie w związku z tym zostanie w reprezentacji też jako pierwszym, pierwszym bramkarzem. bramkarzem Czy znaczy ma wielkie szanse na że? Bo żeby. jakby jego największy konkurent i tu i tu, co ciekawe, bo i w klubie i w reprezentacji ma tego samego. A żeby było ciekawiej, to obaj są urodzeni tego samego dnia. A, tylko ty... roku nie tego samego. No nie tego samego. No ma jeszcze jednego konkurenta, tak. Mieli dopiero co urodziny, o rozmawialiśmy po wielokrotnie. ale nie ma go którego, którego Wiem, nie ma, to... ale go nie ma. Tak. <laughs> Artur Boruc jest nieistniejącym konkurentem. A jemu e... źle idzie, bo Fiorentina nawet Sprzedaje freja, freja chce sprzedać, mm. więc on tam wywalczył sobie też miejsce. No, Bo Łukasz Fabiański, o Jezu, I, i... <laughs> Łukasz Fabiański, o Jezu, <laughs> I, i, i Szczęsny Wojciech są urodzeni 18 kwietnia, czyli prawie tak jak ty. O, no proszę. Trzy dni po tobie. Znaczy... Trzy dni i parę dziesiąt lat. To, parę po, po, po parę lat. Znaczy Wojtek, Wojtek z czasy tak. A no właśnie nie złożyliśmy życzeć tutaj redaktorowi no Małdziarzowi z okazji się. urodzin, bo nie mieliśmy jeszcze podcastu, od nie nie miał urodziny. Także nie będziemy śpiewać, bo nie umiemy. Nie to, umiemy. Już, to już minęło dwa tygodnie. No nie kochany. A, bo ja byłem tak za granicą. No, kto no, ma pamiętać o swoich urodzinach, nie jak nie ja? Podcast. Nie musieliśmy już nagrywać po moich urodzinach. To jest niemożliwe. No to, jest to, możliwe. to jest straszne przeoczenie w takim nie, razie. Jest to możliwe, albowiem, e, albowiem to jest dla słuchaczy nieinteresujące. U, <śmiech> urodziny? A, urodziny twórcy są podcasta nieinteresujące? <śmiech> nie, znaczy, no, bo nie nagrywaliśmy od czasu, kiedy byłeś w Walencji, prawda? Ostatnio nagrywaliśmy przed twoim wyjazdem do Walencji. Nie nagrywaliśmy w czasie, kiedy rozgrywane były te już trzy z czterech Grand Derby. No to możliwe. -dam. Pierwsze były... Dobra. Nie, dobra no, nie ważne. No, mówię, że to jest nie nieinteresujące. W każdym razie słuchaczy. wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Żeby nie było, pójdzie weter. No. No, to możemy wrócić na podwórko polskie może. Teraz. Możemy. Jak no, to miałem. wrócić? Przecież nigdy tam nie byliśmy. Na podwórku? Nigdy nie byłeś na podwórku? Polskim. Polskim? Polskim? jeszcze do tego? Śląskim. Dlaczego śląskim? No bo na postać numer jeden, jak dla mnie w Polsce, to Ores Lęczyk wyrasta. Mhm. No trochę wraca też na postać numer jeden trener Probierz, ale on też ze Śląska jest, tylko teraz się tam gdzieś go wywiało, na północ trochę. Północny wschód. No, no. no ale o, Nie, o... znaczy ja chciałem powiedzieć tylko o tym, że to znowu jest, nasza liga znowu jakoś tak dziwnie się układa, że zamiast wyścigu o tytuł jest takie... takie taki wsteczny wyścig, to znaczy czołówka mecze remisuje, przegrywa, wystarczy czasem wygrać jeden, dwa mecze, albo wygrać, zremisować i nagle się wskakuje na trzecie miejsce w tej lidze. I, no i, na czwarte, i... bo to Polonia właśnie zrobiła. No Lechia Gdańsk tak wskoczyła na trzecie po zwycięstwie Ale, nad Legią, więc no tak. Ale Lechia, Lechia tam już była. Jak już, już ją skreśliliśmy, już przegrała, początek tej rundy miała fatalny. Wyglądało, że nie ma szans. Wystarczyły dwie kolejki i jest trzy punkty. To już jest tak, że to już widać. Za przeproszeniem pośladki Wisły no przed sobą. I... <głos> o nie, mogę. No ale to, że Polonia po czterech zwycięstwach z rzędu, znaczy w ogóle, że Polonia wygra cztery mecze z rzędu, to bym nie przypuszczał z Zielińskim i nagle ląduje z miejsca trzynastego na miejscu czwartym. No, skoro tam jest tak, że między drużyną są te trzy na końcu, tak? jest Krakowia, jest Polonia, bytom jest Arka, które trochę odstają. Czyli od 13 miejsca do trzeciego jest tam 5 punktów, 6 nie wiem jak po, po ostatniej kolejce, nie pamiętam, ale to są takie różnice, że w ciągu dwóch, trzech kolejek można ze strefy spadkowej być, być walczyć pucharach. o puchary. Także no, yes. nagle, sytuacja nagle... jest dziwna, a tym dziwniejsza właśnie, że to się tak mieli, że ten kto jest na górze i ma tą przewagę tych pięciu, sześciu punktów zaczyna przegrywać, ci z dołu zaczynają wygrywać i to się wszystko znowu przetasowuje i trudno cokolwiek wymyślić na temat Przyszłam, polskiej ligi. Przyszła mnie taka refleksja do mnie. za okno. Patrzyłeś się za okno i tam tak, patrzyłem się na liście, na drzewa, na piękną aleję, którą mamy tu za oknem. Taka refleksja mnie naszła. Czy w ogóle opłaca się w Polsce grać w jakiś pucharak? Pewnie, Wiadomo, że się, że się z nich odpada natychmiast. Wiesz co? To jest, to jest tak. Bo to chyba tak to jest tak, że problem w Polsce jest taki i o, o tym też mówił trochę szczęsny i o tym też mówił ostatnio, widziałem taki wywiad z takim lekko rozżalonym, mimo wszystko byłym prezesem Górnika Zabrzeń, jakim Łukaszem Mazurem. Człowiek taki w naszym wieku podejrzewam, albo młodszy nawet trochę, kibic Górnika od Już dziecka. tak będzie coraz częściej. Tak. <śmiech> Teraz wszyscy będą młodsi. Ale właśnie oby, oby. Bo jak oby, patrzę tak. na tych prezesów, to są od nas sporo starsi, to słabo, słabo to wygląda. I generalnie e, oni mówią o tym, że no, po pierwsze to, co powiedział Szczęsny, że polscy prezesi muszą po pierwsze zdać sobie sprawę z tego, że to jest sport. Nie da się zrobić tak, że wszyscy wygrają. Po to, żeby je, jeden Uff. prezes wygrał, to inny prezes musi przegrać. No i czasem jesteś tym prezesem, który wygrywa, no a czasem musisz się pogodzić z tym, że jesteś tym, który przegrywa. No niestety. E, a dwa, to jest to, co powiedział, y, bo ten prezes Górnika tam miał zarzuty o to właśnie, że z finansami jest słabo, i to się też mi nakłada na to mówienie o tym, że nie opłaca się grać w pucharach, tak? Bo teoretycznie może się tak zdarzyć rzeczywiście, że klub zagra pierwszą rundę, drugą, wyda pieniądze wiadomo na podróże te pierwsze, no rundy tele, pierwsze rundy telewizja to albo w ogóle nie chce transmitować, albo raczej za to nie płaci za bardzo, bo to, tego nie bardzo da się to sprzedać no, właśnie dobrze. Właśnie o to mi chodzi. A potem się odpada i co? Potem się odpada, ale trzeba, bo właśnie, bo to jest, to jest takie polskie myślenie, bo odpadniemy w drugiej rundzie, to się Dziękuję. nie opłaca. Dziękuję. Tak. Ale <laughs> taki Lech, który nie odpadł i prawdopodobnie jego... Jak skończył, bramka mu się zapadła. <laughs> Nieważne. Ale to jest to, jest to że jak teraz przyjdzie do sprzedawania Lechowi, Rudnewsów, styliciów, i innych Krywców, to wezmą za, za nich dwa albo trzy razy więcej, niż wzięliby, gdyby sobie klepali szóste miejsce w polskiej lidze na okrągło. I to jest zysk zbycia w pucharach. Jakby nie można tego oddzielić. Także w pucharach to straciliśmy, a zarobiliśmy na sprzedaży stylicia, Bo to jakby jest mocno ze sobą powiązane. Tak samo jak idąc dalej, to co powiedział, to mi się bardzo podobało w tym co powiedział właśnie prezes Mazur. Że na przykład ruch, który sprowadza niedzielana. Niedzielan gra tam jeden sezon, odchodzi, strzelił parę goli, ok. Ale jest jeszcze to, że po odejściu niedzielana zostaje sobie taki sobiech, który z Niedzielanem pograł sezon Nauczył i się takiego czegoś. sobiecha sprzedaje się za milion potem, tak? Czy gdyby tego niedzielana nie było, to czy sobiecha by się sprzedało za milion? Nie wiadomo. Więc jakby. No, na pewno nie sprzedałoby się na przykład Grosickiego. Gdyby, gdyby nie grał, nie grał obok, frankowski. obok Frankowskiego. No właśnie, to są takie, są takie zyski, których nie da się czasami przeliczyć. przełożyć i przeliczyć hmm. dokładnie. Że... że da się, tylko nie jest to takie proste. Znaczy to trzeba właśnie być, to Trzeba, umieć, to, to tak? trzeba od, być prezesem od tego, od tego się trzeba być prezesem. Treneru, Dżerem, treneru. Treneru. Trzeba być prezesem, który oprócz tego, że umie liczyć pieniądze, to jeszcze trochę się tą piłką interesuje i trochę te zależności wykładuje. No a niestety, właśnie jak się okazuje nagle jest prezes górnika, który ma tą świadomość, ale ma nad sobą człowieka tam z tego alianca, który tego nie wie. Jemu się w kartotekach na koniec roku nie zgadza, bo jest na minusie. No i niestety, i prezesa zwalnia. Tak? Jakby nie ma tego, że za 2-3 lata może ta polityka przyniosłaby zysk. Tak? Smutna wiadomość dla tego typu prezesów jest taka, że 90% klubów na świecie jest na minusie. Bo to, że Barcelona czy Real mają budżety w wysokości nie wiem, 300, 400, 500 milionów euro. To, że mają na plusie po sezonie 5, 6, 7 do 10 e, milionów euro to jest naprawdę świetny wynik. Bo większość klubów, na przykład w Anglii, jest na minusie. Myślę, że jedynym jest Manchester United, który zarabia a i tak ma 700 milionów długu. No, jakże... no właśnie właśnie, euro. właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Natomiast no, teraz ma się to zmienić. Bo to przecież... po co oni grają w tą piłkę? No dla nas. <laughs> To, to jest takie szlachetne wszystko. No nie. No wiesz, nie no, oni jest, to mają to jest... plany długofalowe i te, te, te, te, to, to się ma no to, to zmienić. No, czas... no, czasami, czasami, biorąc... czasami, czasami można sobie zaplanować zysk w przestrzeni 30-letni A czasami można żyć, 30 nawet, czasami tak? można żyć no, przez uwagę, 50 że... lat w długach. Biorąc można. pod uwagę, że masz 700 milionów długu, a zarabiasz rocznie 7 tak. milionów. I to, I to nawet jak jak moż... już wyjdzie... można żyć na bardzo swoje. dobrze. To za 100 lat będziesz... 100 lat w historii futbolu to jest dużo jednak. No, Wiesz, bo... możesz to sobie policzyć jako odsetki od zainwestowanego kapitału. tak? Zainwestowałeś ileś tam milionów i co roku sobie z tego wyciągasz. A to nie jest tak, że to jest dług, no bo oni jakby, jakby znaczy, w aktywach mają, jak i pasywach mają, klubu mają tak. na to pokrycie. Tak? W każdej chwili można sprzedać pewnie jakiś tam stadion, piłkarzy, cokolwiek tak. i, i to się jakby bilansuje. Tak, to, to, to, to, to, to są rzeczy, których się nie liczy. Na przykład to, ile kosztował Ryan Giggs. Wtedy, kiedy był wychowankiem, kiedy go y, tworzono jako piłkarza. On nie kosztował praktycznie nic, nic. No, poza e... jedzeniem, które musieli mu dać i pensją trenera <głos> i ciuszki, niewielką. niewielkie tak. no dostał. No, później... a nie wspomnieliśmy o tym, że zawodnik Wilson w wieku 30 tak. lat roku strzelił bramkę. Jest buchu. najstarszy. Tak. Do tego pobił sam siebie w tak. tym byciu najstarszym. Zawodnik... On już był najstarszy, a ja zawodnik... teraz jest a zawo... najstarszy, jeszcze starszy. Tak. Tak. Zawodniku Wilsonu brakuje chyba dziewięciu występów, żeby pobić teraz rekord Mówię o Rajanie Giksie, oczywiście. Tak. E, ci pod... słuchacze, którzy słuchają podcastów, to wiedzą. To wiedzą, to wiedzą że... A ci, którzy nie słuchają, to, to, to, dowiedzą, to niech słuchają. <laughs> brakuje mu dziewięciu występów do tego, żeby zostać zawodnikiem, który ustanowi rekord wszechczasów, jeżeli chodzi o no liczbę to... występów ever w Lidze Mistrzów. W tym sezonie e... już nie da rady. W ale... tym sezonie zostały o dwa mecze. Ale w przyszłym... No bo... Czemu nie? No chyba, że Raul... E... Ja on to ma małą szansę, dlatego że szalkę to takiej już Ale Raul jest, Raul jest młodszy, ma o tyle większy. Raul szansę. jest młodszy, no i strzelił trochę więcej goli. No, ale, no, no no, to, ale, ale goli się nie sumuje z występami nie. w wyliczeniu tego <śmiech> nie. typu rekordów. Nie. To są, nie <śmiech> mieszajmy dwóch systemów walutowych. Tak, tak bo z tym umówmy tak. się, że w wieku zawodnika Wilsona to niewielu piłkarzy występuje na boiskach szczególnie na lewym skrzydle Dokładnie. i jest szybsza jeszcze od większości Poło. zawodników drużyny, tak, drużyny tak, przeciwnej. Tak, bo... Raczej ci co... z sto... bramkarzy. To <grym> stoją między słupkami <grym> albo gdzieś tam w środku obrony i tam udają, że żyją. No, ale Wilsonu zawodnik, dobry zawodnik. Tak, no właśnie, tego się nie liczy, że jakby jego wartość przez ten okres wzrosła prawdopodobnie, nie wiem, stukrotnie gdzieś tam. No, myślę, że i tego, i tego nigdy, bo, bo oni go nigdy nie sprzedadzą, czyli nigdy, no, że go teraz nigdy, nie sprzedadzą. nigdy ta wartość jego nie zostanie jakby spieniężona i nie pojawi się na koncie w, w klubie, nie. tak? No no można to jest... przeliczać w tym, że miał udział w, w tytułach, w sprzedaży praw reklamowych i tak dalej, i tak dalej. No bramki, które strzelił. strzelił. No, tak. w szczytowym momencie kariery, myślę, że był wart, nie wiem, 40-50 milionów euro, tak? Gdyby chciało się go sprzedawać, tylko że się nie chciało i dobrze. To jest tak jak Guardiola powiedział na konferencji, że my, w sensie my Barcelona, to co osiągnęliśmy, osiągnęliśmy dwunastoma wychowankami. No i to jest w domyśle, tak? Chłopakami, których wychowano w tym klubie. Za darmo. To jest... Znaczy to nie jest za darmo, ale to są pieniądze takie, nieprócz... znaczy, tyle samo kosztuje wychowanie piłkarza złego to dobrego, tak mniej więcej. No. Tak, bo jakby, jakbyś policzył te długi Barcelony, które tam nie wiem w, w, tam różnie są liczone przez różne media, nie wiem, 200, 300 no to wartość Messiego, Busquetsa, Pedro, Valdesa, Pique, Pujola, no, przewyższa znacznie. Swoją drogą tak a, a propos był. tego, bo tak miałem jeszcze taką refleksję, ponieważ yy, chyba mówiłem o tym filmie, który widziałem yy, właśnie o tej klas o tej, o tej 92, czyli ta, ta, ta, ta cała plejada młodych piłkarzy, z której wziął się Skoll, Giggs, Neville, mm. yy, Beckham. Beckham, plus paru piłkarzy, którzy zrobili kariery mniejsze lub większe poza Manchesterem, czy tam Keith Gillespie, czy Robbie Savage, Eee, oczywiście ta drużyna składała się z większej ilości piłkarzy, tak? część z nich nie zrobiła karier, tylko po okresie młodzieżowym, albo gdzieś tam grała w niższych ligach, albo w ogóle nie grała nigdzie. Natomiast tam pojawia się wątek takiego piłkarza, nie wierzę, że ktokolwiek słyszał to nazwisko. Koleś nazywa się Ben Formley, który był największym talentem uznawanym z tej całej młodzieżowej grupy. Jak, chyba jako pierwszy w ogóle z nich wszystkich zadebiutował w pierwszym składzie Manchesteru United. Jako pierwszy chyba podpisał kontrakt. Mówię chyba, bo oglądałem ten film i tam tak to jasno nie wynikało, nie sprawdziłem tego. Może był drugi, może trzeci, ale, ale jeden z pierwszych i on zagrał dwa razy wszedł jako rezerwowy i w pierwszym meczu, jaki Ferguson go wstawił do pierwszego składu, jakiś przemiły obrońca mu nogę złamał po prostu I... To a propos... i nikt o tym piłkarzu już nie pamięta. No bo to tak jest, a propos tego na przykład zagrania Pepe na Alvesie wczoraj. Tak mi się zawsze przypomina, tak mi to tak. Co by było, gdyby na przykład nie doszło do takiego faulu, albo sędzia zareagował w porę, albo Albo kartkowałby wcześniej tego typu zagrania. Nie? Ilu fantastycznych piłkarzy miałoby szansę yy, grać w piłkę po prostu. No no tak, to się no mówię, się zgadzamy. To ja mam też takie wrażenie, że yy, w tych meczach Barcelony z Realem tych kartek w stosunku do że Realu zostało za mało. No, no, Powiem Wam, że to, czego nie było widać w telewizji, bo widziałem mecz ten w Walencji, na którym byłem, później obejrzałem w telewizji, to co Arbeloa wyprawiał z Villą przez pi Pierwszą połowę, jak rzucał nim o ziemię. Konsekwencją tego było to, że stanął, to, to w telewizji była powtórka z tego tylko, że on stanął mu później na nogę korkami. On nawet żółtej kartki za to nie dostał. No to to był skandal, bo to było to, to. to, było, to było, tak? na czerwoną to kartkę. Kartka, w ogóle po prostu z Najpierw rzucił nim o ziemię, później zaczął go podnosić za koszulkę, nie szarpać. Najpierw nim. go rzucił o ziemię, potem na niego stanął, a potem go podnieśli jeszcze z tak, kolegą, już nie wiem, z kim tam. Z Ramosem, tak. tak no. No, no umówmy się no, znaczy on wcześniej, zanim, te, zanim do tego doszło w 17 minucie, takich sytuacji w tym meczu było 3 czy 4 kiedy Villa próbował wychodzić do prostobadłych piłek to Arbaloga po prostu łapał w pół i rzucał nim po prostu zapaśniczym chwytem ja e... bardzo, bardzo jestem ciekaw po tej serii czterech meczów spotkania reprezentacji Hiszpanii Tak, to <laughs> będą, <laughs> będą musieli się spotkać po... przybić piątki i jednak <laughs> próbować grać razem tak, ale to może zejdzie trochę to ciśnienie, bo to zupełnie no. co innego jest, jak się po pierwszej połowie Ech. schodzi do, y, do tunelu, tak jak było wczoraj, czy tam doszło do jakiejś przepychanej No jakichś, tam Pinto dostał czerwoną kartkę no. na przykład dostał, za to. Że... Ale jakoś pana w garniturze tam widziałem klepnął. Nawet znaczy, nie, to, to, to na, było. No, najpierw to chciał chyba klepnąć właśnie Albiola albo Arbelo, bo to tak, mu, tak mu wychodziło po linii ciosu, <laughs> ale trafił jakiegoś pana w krawacie. <laughs> no trudno, dostał <laughs> czerwoną kartkę. <głos> Zafały <faul> działacza. <głos> nie, no, to są mecze podwyższonego ryzyka jednak. Ale no. No, co zrobić? No. Znaczy, na pewno nie powinno się dopuszczać do tego typu sytuacji e, w meczu że ludzie się kopią od pierwszej minuty, bo sędzia powinien reagować tak jak Wolfgang Stark wczoraj. Czytałem komentarze, że, to jest, że sędziowanie bardzo brzydka, było... Bardzo brzydka przemyślana taktyka Mourinho. Z jednej strony kazać piłkarzom grać bardzo ostro i w brudny sposób stosować brudne chwyty, a z drugiej strony wcześniej na konferencji prasowej wywierać nacisk, na nacisk na sędzia. A, że a nóż nie będzie dawał wywierał, on przecież powiedział wyraźnie, że on nie chce, żeby mu sędziowie <śmiech> tak? pomagali. <śmiech> Chce, żeby było równo, ale wie, że, tak, tak, tak. że pomagają, Barcelonie żeby tak, tak. im pomagali. Tak. Tak, znaczy, to... A ja nie słyszałem po meczu, co mówił. Mówił, no, pewnie, że, no, nagadał pod, tak? Aż szkoda gadać, to naprawdę to zabrakłoby nam tej... Ale motyw czerwonej kartki był wiodącym motywem? Nawet nie, no sędziowanie. Powiedział, że on, on tylko się uśmiechał. Aha. No, ja nie, nie, nie, nie widziałem, jak on tam w tej klatce był zamknięty, to się już tak mało uśmiechał. No, tam poezję tam pisał, tak? Tę, którą potem <grym> te na przyszły mecz. No dobrze, czy my mamy jeszcze jakieś tematy, które możemy poruszyć? No ja chciałem na polskie podwórko cały czas wracać. Ale no, cały czas, czas wraca. Tak, tak, no bo, ten... to, bo jest tak, no wiosna, tak. to tak też jest nic dziwnego, że chciałbyś na podwórku. Na drzewach, na krzewach. No bo jeszcze nam się szykuje w tym roku wyjątkowo ciekawy finał Pucharu Polski. No właśnie. Yy, gdyż, Mecz o wszystko. gdyż dwie drużyny grają, tak, które w lidze sobie życie. Już, już pozamiatały trochę. Tak, swoją drogą to tak, tak mnie, taka mnie myśl naszła jedna pewnego dnia. Ciebie też? Tak, tak mnie naszła właśnie. Ale to już parę, dni, tam, parę, parę dni temu mnie naszła. I taka, taka myśl, której nie chciałem dopuszczać, bo ja jakoś nie lubię teorii spiskowych takich i, spisk i w ogóle. Że to podłyski idzie Nie, bo y, Kibic Legi, Warszawa. Mówi mi, że to było ustawione, że Lechia się podłożyła w pucharze i w zamian e, dostała, ligę. Dostała, dostała ligę. No i w pierwszej chwili myślę sobie, przecież to bez sensu, tak? bo żadna z tych drużyn w efekcie na tym nic nie skorzystała. Tak? Zje, zjedli po żabie i nic z tego nie ma. tak? Bo Lechia zagra w pucharach i Legia zagra w pucharach. Albo nikt z nich nie zagra. Jest takie a, prawdopodobieństwo. Ale, ale na co Lechi w ogóle trzecie niepewne miejsce? No właśnie, po co Lechi trzecie niepewne miejsce, a po co Legi finał z Lechem, którego wcale nie muszą wygrać, tak? A, a ligę sobie pogrybali a z drugiej w tym strony Podbeskidzie miało 2 do 0 i yy, pewien awans do finału i nagle puściło, yy, tak, wygrany mecz. No tak, tak, tak. Właśnie i, i, i tylko, że z drugiej strony... Jest trochę, mam wrażenie tak, że Lechowi, że Lech nie bardzo chce w pucharach grać w tym roku. Myślisz? Jakoś tak mi to wygląda, że nie wiem, czy tam sobie chłopcy, właśnie ci, o których mówiłem wcześniej, co to ich można sprzedać drogo, czy sobie nie wykombinowali, że jak nie wejdą do pucharów, to ich klub łatwiej puści. A jak wejdą do pucharów, to klub nie będzie ich chciał znowu puścić, tak jak było. A co z, roku. Że zawodnicy sobie coś takiego wykonali? Znaczy, mam jakieś no takie Jest co? taka szansa, zobacz, że, po, zobacz, że Bakero że... poleci wtedy, tak, to na pewno. Poza tym nie zobacz, ma że bakero, bakero, bakero niespodziewanie nagle tych wszystkich piłkarzy zaczynał coraz częściej na ławce sadzać. Bo... Bez jednej bramki na boisku na stadionie grać się nie da. <laughs> No, wiesz, chyba że będą grali przez 90 minut i będą mieli tą mniejszą nie, u siebie. To jest masakra po prostu. za no. co im się zapadło, już nie ma dwa tam z kawałkiem tylko będzie miała 1,80 m. Będą zawsze na tej grali. No. Nie zmieniają strony. Tak. No, coś z tym jest, no nie wiem, no, ale. Tak, zaraz... no i wtedy, i wtedy ten deal dla leki może się opłacać, bo jeśli leki tak chce przegrać puchar, no to wtedy natomiast, na ten puchar bo, można stawić. Natomiast powiem Ci, że będąc w Kielcach, już wiem, na czym polega brak sukcesów trenera Sasala ostatni? No. Tam rozmawiałem z paroma osobami związan... A byłeś na meczu z ruchem, czyżby? No, nie, nie byłem, ale prawie zdążyłem. Natomiast, ja, no, no, natomiast. Mam kogoś, kto był i. Natomiast, tak, no jeżeli aut na wysokości pola karnego jest wrzucany w pole karne, i w polu karnym nie ma żadnego zawodnika korony, <laughs> to o czymś świadczy. Oni nie chcą wygrywać tych meczów. Oni nie chcą. chcą. Tak, oni, tak. Ch oni chcą zwolnić z trenera. No i to jest taki imperatyw, który Tam kieruje z drużyną koroną. grać grać niedzielan, tak. bo jakby on jest chyba za stary na takie gierki, tak mi się wydaje. Tak, a reszta zespołu ma dosyć treningów i w ogóle trenera. i Nie wiem, na co oni czekają, bo jak przyjdzie ktoś, to, to przyjdzie tylko... Ktoś, kto będzie od nich wymagał więcej, bo oni teraz się bronią przed spadkiem. Pewnie się obronią. No, wiesz, bronią się przed spadkiem, ale był taki moment, że wystarczyło wygrać mecz. No, mogli grać w Bucharach. Tak, no tak jak to w polskiej lidze. No. No. Niewiele potrzeba. Niewiele potrzeba, tak. Cołówka przegrywa, wystarczy dwa mecze wygrać. Mm. Tak, no to, to, to smutne jest dosyć wszystko. No ale rzeczywiście, no, później ten obrazek sobie obejrzałem na powtórce. Rzeczywiście tam, nie pamiętam, któryś z bocznych obrońców. Wrzuca tą piłkę z autu no i wrzuca ją po prostu do, no właśnie, to może jeszcze... do obrońców ruchu. A propos, a propos tego, może może to był warto... taki ruch na dezorientację. Warto. I bo oni będą tak zadziwieni. <głosy> <głosy> Sami, sobie Sami sobie strzelą. Janusz Jojko, <głosy> w Bako. I tak, tak. Tak, Zaskoczyć no... przeciwnika. No nie da się bardziej. A tak. mówiliśmy już o, o meczu Zagłębie Krakowia. Tym nie. słynnym. Nie. Nie. Po którym to chcą wszyscy ukaminować Łukasza. Nie o wielu meczach, nie. pisczka znaczy. Piszczka tak. Nie, no, mówię o tym meczu sprzed tam, to chyba 7 lat, tak, który Ach, tak. już wiadomo, że był ustawiony i był kupiony. A trenerem wtedy był Smuda. Smuda, nie? ale piłkarze wszyscy zarzekają, się zagłębia, tak, że, ja, że nie smuda trener, nie trener, trener nie wiedział, że oni tak sami z siebie. E, znaczy, ja tutaj nie, nie ten, jakby, no, jak się zrobiło źle, to się zrobiło źle i nie ma tutaj co kogo rozgrzeszać. tylko tak mnie w tej całej sprawie e, denerwuje pisanie o tym, bo tam się przeciwstawia. No, bo oczywiście główna nagonka w tej chwili jest na piszczka, bo on jest na no, piedestale. Jest, tak? jest znany, tak. Jest znany, gra w reprezentacji i jest pytanie, czy powinno się go z reprezentacji w związku z tym wyrzucić, czy powinien być nadal powoływany. I jakby przykładem tego, że no, piszczek miał wtedy 20 lat, był młodym piłkarzem, wchodził dopiero do drużyny i jakby starszyzna zarządziła zrzutkę, i on no, powiedzmy, że trochę nie miał wyjścia. Tak? No, myślę, znaczy, że każde, jest... każde wyjście było złe. No. Gdyby, gdyby nie. Dorzucił się, to nie miałby czego szukać w tej szefni. Ja myślę, że ja w takim środowisku, mając 20 lat, też bym się dorzucił. Tak chyba każdy by to zrobił. Smaczku dodaje w ogóle fakt, że piszczek w końcu w tym meczu nie grał. Więc jakby jego, jego udział w ustawieniu meczu. jest by, taki, że dorzucił kasę. Dorzucił i tyle. kasę tylko, tak. No i ma mistrza Polski. Tak. Ale nie to, nie, to nie był ten sezon. A, okay. To nie był ten sezon. Wtedy oni walczyli po prostu chyba udział w pucharach, tam zajęli trzecie miejsce w efekcie, czy jakoś tak, a Krakowia i tak już utrzymała, była be bezpieczna. Utrzymała się w Lidii. Tak. Natomiast nie mnie cały czas chodzi o to, że piszczek jako 20-letni człowiek trochę był w sytuacji bez wyjścia, a jakby żeby podkreślić to, że on zrobił źle, przeciwstawia się piłkarzy, bo część piłkarzy Krakowi odmówiła jakby udziału w tym, nie, nie wzięła pieniędzy za ten mecz I, i kto to był? To był, jak pamiętam, Baran, Skrzyński, jakby cała ta grupa piłkarzy, która wtedy Krakowią rządziła, jakby oni mogli sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć nie, bo, bo nie, bo to oni, to właśnie bardziej wygląda tak, że tam jakaś tam wbrew tak zwanej starszyźnie drużyny, część piłkarzy Krakowi ten mecz gdzieś tam pod stołem pchnęła. Jakby trudno mówić, że Piszczek zrobił źle, bo dało się, bo Baran i Skrzyński tego nie zrobili. Tak? No to jakby trochę inna sytuacja piłkarza, który ma 30 lat, gra w Krakowie jest jej kapitanem i rządzi szatnią. A inna jest sytuacja 20 latka, który nie ma nic do powiedzenia świeżo w z juniorów go wrzucili do, do drużyny. I, i nagle jest hasło młody dawaj kasę albo co? szczególnie jeżeli e, wiesz znaczy to na pewno nie jest dobre natomiast nie jest to przestępstwo to przestępstwo ale tak? jest, ja I... uważam że powinno się bardziej ścigać tych którzy te pieniądze zbierali niż tak, tych to, to którzy to tak. bardziej to nie jest tak. trudne no, i... egzystujesz na co dzień w jakiś znaczy, tam to, że realiach oni już tak, nie grają i wiesz oczywiście no, że nie w Polsce ja grałem w meczu smutne bardzo Ligi Halowej w Kielcach, który został sprzedany za pół litra wódki. No, wystarczyło po prostu jednemu napastnikowi kupić pół litra wódki i on strzelał po bocznych siatkach zamiast w bramkę. Koniec. No I po prostu zamiast wygrywać ligę się ją przegrywa. No, no i tyle. To jest, kurwa, przepraszam, <śmiech> tragiczne. <śmiech> Pan redaktor się zapomniał. <śmiech> Zapomniałem się, bo sobie przypomniałem, jak go dorwaliśmy w szatni potem. A to on ono. był z waszej drużyny? Tak, tak, to naszego, naszemu napastnikowi, to znaczy został kupiony. Tak? A skąd wy się dowiedzieliście? A dowiedzieliśmy się od zawodnika drużyny przeciwnej. A mieliście który, swojego wywiadowcę, który później był piszesz, szpiegiem. Który w następnym sezonie już grał u nas. A, <śmiech> Konradem Walenrodem <śmiech> był. No nie no to, to, to, znaczy to jest taki rak no bo to, to, to toczy po prostu piłkę nożną to można się umawiać, że nie będziemy no to gali to jak w każdej sytuacji, w każdym zawodzie wiadomo, no to już nie ma co już rozmawialiśmy na ten temat milion tak, razy no tego, tego, to nie, ja nie, tylko kończąc wątek ja bym, znaczy, ja bym, na, na, tak, ja bym na Łukaszu, wątek, ja by ja bym na Łukaszu Piszkowi, Piszków nie wieszał tak ja bym Piszkowi <laughs> dał karę finansową tak jak wszystkim no, ale to najlepiej tak bić dalej. tego, bo to wszystkie gazety i tak dalej, na, najlepiej jest bić tego który jest na świeczniku tak, no, oczywiście. dokładnie to jest te, taka zasada. No, i tutaj y, piszczek musi zrozumieć jedną rzecz, że, będąc osobą publiczną, w tej chwili na świeczniku, będzie dawał tak, dużo on, większe ale, baty niż cała reszta. Ale on no. zachował się bardzo w ogóle w sposób taki ogarnięty, bo on powiedział, że nie jest żadnym Łukaszem P, tak? Mhm. Przede wszystkim, tylko jest Łukaszem Piszczkiem, popełnił błąd, przyznał się do niego, jest w stanie za to zapłacić, no i tyle. No, tu nie ma w ogóle. Tak, no, ale nie, nie wylewajmy dziecka skutamy. z kąpielą, i no, nie ma sensu. No, niech w reprezentacji gra i niech jakby znaczy, to teraz jest... pokaże, że to, to, znaczy... to był błąd gdzieś tam młodości, a teraz jest, jest potrzebny no, jakby w innej, to, to, w innej to, to, formie. To, to że bo nie obawiam się, że jakbyśmy mieli za takie rzeczy wyrzucać piłkarze z polskiej reprezentacji, to, to gra... mamy szansę na powołanie. Tak. Gra... Tak. Bo, bo ja na przykład żadnego tak. meczu nie sprzedałem ja ani ja nie jest. kupiłem. No. Ja Mogę być w mniejszości w tym kraju, więc ja mam szansę. Dobra reklamie przecież ten pre, pre, trener Smuda powołuje wprawdzie od A zaczął, więc redaktor zawada, to się nie wiem, czy no do czego ja, ja, ja, słaba, będę, czekał, ta będę czekał jest, 30, jest 38 milionów lat będę czekał aż dostępie. Chociaż, no, chociaż pamiętam, że no, ten, pod jednym pod tym filmem, który gdzieś tam w internecie ktoś wrzucił i były komentarze, i ktoś hmm. bardzo. Dowcipnie się podpisał nazwiskiem dziennikarza z kanału Plus toś nazwa Żelisław Rzeżyński i napisał Ja to się nigdy nie doczekam. Pochowania". No dobrze. Czy coś jeszcze mamy? No ja chciałem jeszcze mówić o polskiej lidze siatkówki, ale tam jak zwykle A, tam razem. jak zwykle się kończy tak samo. Tam tak, trochę Zaksa po przez chwilę. i Dostali klapsa i tak, i już, już i skończyło się jak zawsze. No, i tyle właściwie, co no tu gada. Jest trochę, to jest trochę szkoda, bo mam wrażenie, że, że skraj już nie jest aż taka mocna, żeby tak wszystkich lała. Że to bardziej w psychice siedzi już u pozostałych drużyn, że z nimi się wygrać nie da po prostu. I nawet jak Zaksa wygrywa pierwszy mecz finałowy, to później już brakuje im wiary i polotu, żeby, żeby jakby spróbować wywalczyć coś więcej. Za to Radwańska się obudziła, moim zdaniem, bo to co grało ostatnio. A no wiesz, że to... ona ma najdłuższą pasę z wszystkich obecnie grających zawodniczek z pierwszej dwudziestki. Ona jest dwunasta teraz. z pierwszej dwudziestki yy, każda zawodniczka w ciągu ostatniego chyba wygrała dwóch lat turniej. jakiś tam turniej wygrała. A Radwańska nie. No rzeczywiście ona ostatni wygrała w sztokholmie trzy lata temu. Zresztą są dwa razy z rzędu. znaczy nie w tym samym roku, bo to się nie. <laughs> To by było dopiero. Ale Kurnikowa była długo w pierwszej dziesiątce i w ogóle nigdy nie wygrała żadnego turnieju. No, A... w ogóle nigdy nie bardzo. To była specyficzna tenisistka, tak. tak to powiem. A ciekawe, co się z nią dzieje. Dobrze, ja mam jeszcze na koniec, nie wiem, czy na koniec wygląda na to, że już tak. No, może tak będzie. Tak, mam taki apel natury, jakby to powiedzieć, techniczno-organizacyjnej. A ja mam apel do naszych słuchaczy. Ja też mam. Nie, nie słuchajcie tego, tego podcast. Nie wrzucali w komentarze. Czego? Dykteriek politycznych, żeby A, nam A były jakieś nie nie polityczne? No była taka nawet, powiedziałbym, lekko niesmaczna, jak dla mnie. Aha, aż muszę to przeczytać. Ja, to ja też muszę, bo ja nie czytam. Nie wiem, ja w ogóle, jak znaczy, widzę. Znaczy ona jest, że tak powiem, no nieważne Jak to... widzę coś z polityką, to się brzydzę od razu. Polska polityka Ach. jest tak płytka, i miałka, i mdła, że też od razu mi się na wymioty. Tak rozbiega. jak polski sport. Tak. <głos> Ale o, o czymś musimy mówić, prawda? Dlatego to oglądamy mecze zagranicznych zespołów, tak, tak. a o polityce zagranicznej nie będziemy. A na polskie podwórko wstępujemy z obrzydzeń. Fuj. Fuj, fuj, fuj. Fuj. Fuj. Fuj. Mój apel do słuchaczy jest następujący. Pomyślałem sobie, że chciałbym, żebyśmy sprawdzili, w jaki sposób nasi słuchacze słuchają naszego podcastu. To nie ty chciałeś, to ktoś w komentarzach zaproponował. Nie wiem, ale taką myśl mam. Zaimplementowała mi się w głowie A i jakie, rośnie. Jakie są? Jak można? No, można no, słuchać no, uszami to, najlepiej się słucha. Tak. Podcastu. Dokładnie. Znaczy znaczy można jeść nosem. można ustami? Głównie, tak. <głównie, <głównie>, <głównie>, <głównie>, Głównie. Głównie. Można też dożylnie. <głównie> ale na przykład jeść. Ciekawe, żeby... czy można słuchać podcastu dożylnie? Tak, to jest bardzo ciekawe. No, bo na przykład wiem, że są takie Albo słuchawki. Albo przez lewatywę. Podcast nie, są, są, takie słuchawki, są takie słuchawki, których nie wkłada się na uszy, tylko przypina się do zębów. Co ty gadasz? Tak, I bo, bo wtedy wibracje przez zęby też przechodzą i też się słyszy. To ja nie chcę. Podobno. To ja słyszałem o takim człowieku, który mówił, że w jednym z zębów mu gra radio. I tak, miał tak. wiele stacji różnych. <laughs> I o, to, ten, to, to ten, co dużo książek napisał? Fale krótkie i długie odbierał wszystko. Bo Filip Dick też tak mówił. A nie, Filipowi Dickowi to głosy przez radio mówiły. No rzeczy. Tak. A Czy potem przez to. wyłączone radio. Tak, a, a potem radio, a on, no tak został radio, a potem został gigantyczną piersią. A nawet go wyzywało też. Na początek, tak. Najpierw go wyzywało. Z... A on potem przez to wszystko uwierzył, że żyje w drugim wieku po Chrystusie. Dobra, co z tym apelem? Aha, jak, znaczy, jak gdzie? Można czy, słuchać? Czy we wannie, czy nawet przysypiając, nie, czy nawet nie biegając? Znaczy, ci, co biorą ze sobą radio do wanny, to, to, to już nie żyją. Mają szansę jednego podcastu no, do można, połowy, dopóki im nie wpadnie do wody. postawić radio na baterię, na drugim końcu łazienki, jak się ma dużą łazienkę, to jest to nawet w miarę bezpieczne. Chyba ty masz dużą łazienkę. Ja nie, właśnie ja nie mam, bo no ja, ja nie, nie też, mam wanny przede wszystkim. Ja też, ja ja mam. też nie mam. No, no, no I to, to co ci chodzi w końcu. Bardziej mi chodzi o słuchają. Każdą, tak, końcu, są jakby w autobusie, No tak. w no, meczu. To, to, to w RSS-u. Tak, o właśnie, są jakby <grym> dwa graniczne sposoby. Jest jeden sposób... To tak, rozkłada ręce szeroko. <grym> jest jeden sposób, że można sobie kliknąć u nas na stronie naszej internetowej i to sobie leci i się słucha tego z głośników komputera siedząc przy komputerze. Albo na słuchawkach. Albo można... Można mieć na przykład jakiś czytnik RSS-ów, i można mieć to zasubskrybowany podcast, podłączać codziennie rano iPoda albo jakiegoś innego nośnika, nośnika do MP3 i słuchać sobie gdziekolwiek indziej. Tak? To są takie dwa, czyli albo manualnie, albo. Niektórzy w pracy, niektórzy że tam siedzą no to, przy komputerze tak. i tam nobie chodzi tylko o to, czy i... ktoś. Przez stronę, czy nie przez stronę? Chociażby, tak. tak. tak bo Albo chciałbym się zorientować, tam? jak to wygląda, bo mam takie niejasne przeczucie, że większość naszych słuchaczy podcastu słucha go w taki sposób, jak gdyby była audycją radiową nadawaną w latach dwudziestych. Znaczy? Że, że z rodziną przy kominku? Z rodziną przy kominku odpala komputer i słucha. I, i, i, i że co, że jak przegapią, to już koniec. Tak. tak? Była audycja, ja już była. I nie, czek nie czekamy chcę, na następną. Nie chcę się tak. martwić, ale w latach dwudziestych było mało komputerów. Ale były kominki. Były kominki. Lampowe. Jakby było się dał podcast przez Radio Lampowe, to myślę, że. Żeby... Złote Lata Radio ude Allen, polecam. Wiec, Jak został super bohater. Więc Chciałbym zrobić. To, to jest samolotów. taki eksperyment, że wstawimy, wstawię dokładnie jutro na naszą stronę na Facebooku, to jest następne ograniczenie. To będzie trudne. Trzeba mieć konto na tym. Tak. No i co? jest na przykład redaktor Ernest nie będzie miał szansy, żeby... Nie, on w ogóle nie ma Ale szansy. Ale stawisz jutro od tego, jak nagrywamy, czy jutro od tego, jak ktoś tego słucha? Bo wtedy to może być różne jutro dla każdego. Wstawię jutro od momentu, kiedy ta audycja ukaże się Różne jutro dla każdego. Tak. Dobrze. <śmiech> no, bystry redaktor. <śmiech> jak to się nazywa po polsku? Takie coś, co ja wstawię. Głosowanie. Sondaż. Sondaż. Tak. Albo ankieta. Ankietę. Wstawię taką ankietę w której będą różne opcje i bardzo proszę słuchaczy, żeby zagłosowali, a tych słuchaczy, którzy na przykład... A no to może podasz adres na Facebooku? No wystarczy wpisać w wyszukiwarce Facebooku subiektywny podcast sportowy i jest duża szansa, że się nas znajdzie. Jedyna. Tak. Ogromna. Ogromna. A tych słuchaczy, którzy mają konto na Facebooku, ale nie są u nas i nie lubią nas na Facebooku. To niech nas polubią, natychmiast. To niech nas polubią i niech tam taka prośba, niech klikną też w ten sondaż, to zobaczymy wtedy ale nie, to nie robimy coś. tego po to, żeby promować Zuckerberga. No nie, ale nie, możemy się czynić. Przy też, okazji tak. go trochę promujemy. No tak, tak no. Nie było. No ale to. to wiecie, wiecie, że teraz internet składa się z Facebooka i reszty, także no niestety. A wiecie, że ten Facebook, jak ktoś ma konto założone na swoje nieprawdziwe imię i nazwisko, to normalnie cię może zbanować i tak, nie można. I w ogóle skazać cię na charę chłosty, tak. śmierci. I I, wysyłają na taką wyspę. I każą kazą ci jest żaby jeszcze. Ja i znam parę które mają. Tam Oczywiście. Marian koniuszka na przykład. Dopadną ich. Dopadną. Prędzej czy Mariana Koniuszko na pewno dopadną. <grystanie> <grystanie> A ja, że on jest w te klocki dobry i sprytny. <grystanie> no, no wiesz, normalne nazwisko. <grystanie> Nie, że tam Michał Żet. <grystanie> No, Dobrze, nie. słuchajcie, więc, więc dlaczego, że... wydaje mi się, że na, na, na de, nadejszła pora anegdotki redaktora Magdziala. Tu y... jak Zuckerberg. Widzę po pojawiłeś... jego skupionej twarzy. <laughs> Marskość się no. pojawiła na twarzy. Dobrze, że no. i na wątrobie. Łabo coś z tymi anegdotkami. No bo nie. nie, bo miałem anegdotkę przygotowaną, tylko że niestety problem polega na tym, że długo je nagrywaliśmy, i anegdotka cium. Anegdotka jest, ale już wszyscy oni napisali, i po prostu już jest trochę, znaczy chodzi o piłkarza Czwilonga, ale to już wszyscy tym napisali. Trudno. Ja na przykład nie jestem piłkarz? Ćwielon, piłkarz który po meczu... Śląska. Śląska, tak. No Wrocław. Nie słyszeliście. No je, nie... A, nie, no, to, no co to ty ja w Hiszpanii nie. byłem. Na celu. Ale to było ze trzy tygodnie ja... temu już. Ale nie, jak to, jak wszystko, wieląk, przecież ja nie mam radia, nie roku. mam telewizora, nie wiem, wiemy, co się dzieje na świecie. Nie, no bo po meczu, i to była pierwsza taka kolejka, słoneczko było, pierwsza połowa meczu, już nie pamiętam, z kim Śląsk grał, nic się nie dzieje na boisku. Nic, po prostu... Kompletna padaka, chyba jeden strzał na bramkę i to niecelny, zresztą w wykonaniu tegoż Ćwieląga. Piłkarze się po prostu snują po tym boisku, no i w przerwie dziennikarz bierze piłkarza Ćwieląga i się go pyta: Panie Piotrze, no ale dlaczego? Tak, tak to wygląda, no tak nic się nie dzieje. Piłkarz Ćwieląg mówi: Nie, no wie pan, no jak to jest? Jest niedziela, 17, pogoda też nie sprzyja. Wrocław, w niedzielę o 17 było 16 stopni. Zero wiatru, zero deszczu. Lekko słoneczko <goda> przygrzewało. Pogoda nie sprzyja. Wrocław? No, i tak piłka, żeby ćwilangowi... no Pogoda... Nie, W takich warunkach to się nie da grać. To jest anegdotka? To, to tak. jest tak. Aha. No, to czy ja też bym nie grał w niedzielę. Ale nie, to, to nie była anegdotka, tylko po prostu ja oglądając ten mecz na żywo, jak to ale klub us, przerwie... To co ma być śmiesznego, to tu chodzi o to, że pogoda była nie ta. Że pogoda była nie ta i że niedziela 17. No że w niedzielę i że, się i nie i pracuje. Że się nie da grać przecież w takich warunkach. No I mnie wtedy trochę ręce opadły i wszystko tak naprawdę. bo Prawdę mówiąc, ja za darmo bym sobie w takich warunkach chętnie w piłkę pograł, a piłkarze być jeszcze płac płacą za to, żeby on sobie w takich ale warunkach Ale piłkarz w piłkę grał. ostatnio... Przeciwko krakowskiej Wiśle świetny mecz zagrał. Ale Gola chyba znowu nie strzelił. Bo on, Ale to on, przeciwko byłemu klubu. Bo wiesz, to on jest tak ten dobry ten, trener, tylko wyników nie ma. Tu piłkarz Ćwierąg jest do, dobry napastnik, tylko goli nie strzela. A tam się urwał teraz któryś znowu, jedyny napastnik. Ale dla, tak dla, dla porządku, żeby tak się z niego nie, nie, nie naśmiewać. Piłkarz tak, tak. tak. Piłkarz się urwał. Się Ostatni urwał. napastnik Śląska. W każdym razie później widziałem... Y... Kaźmierczak się też urwał. Do końca sezonu. I to przed meczem z Polonią w Warszawie. Piłkarz Czwielon później widziałem, jak tam go ktoś jeszcze później oczywiście został gwiazdą po tej wypowiedzi, więc go tam dopadli i go depytywali, jak to było. Okazało się, że to bardzo sympatyczny człowiek jest tak w ogóle. Świeląk? Świelonk. No tak ta, wygląda. Bardzo śmieszny, i bardzo dowcipny i <grym> mówił, że znaczy i <grym> świetnie prosty, się zna na, na przy, porządku. Przyznał się, że palnął głupotę generalnie, no tak mu się po prostu powiedziało. Tam się próbował trochę tłumaczyć na początku, że to tak specjalnie, że to miał być żart w ogóle i tak dalej, ale później powiedział, że no nie, no dobra, no, że tak mu się klepnęło, no i cóż poradzić teraz. No? No. Dowcip nie był śmieszny, ale był. Tak. Tak jak anegdotka. Nie będziemy dopatywali. O znowu dopatywać Nie będziemy dopatywali się, <głos> do nie, patywali, będziemy. <głos> nie będziemy redaktora, co mu jeszcze opadło. i <głos> <głos> Na pewno nie. W ogóle mnie to nie, do nie z, <głos> Słyszałem parę, parę dowcipów, ale jak zwykle nie, nie się, da się. Na, na antenę za bardzo. Redaktor, redaktor Magdżasz ma duży zestaw dowcipów, które nie nadają się na antenę. Co tak. poradzić? No? Takich, tak, jak, jakich ma się kolegów, takie się zna dowcipy, no. To, zaraz, to się zaraz pobawimy. <laughs> Dobrze, słuchajcie, wydaje mi się, że możemy zakończyć ten podcast. Nie ma jednego z redaktorów, więc może być krótszy. Tak, bo tutaj może redaktor? Być. Może tak, być krótszy. Szczególnie Minuta, że Nic się nie dzieje, bo przez ostatni miesiąc tylko Barcelona gra z Realem tak, na okrągło. Tak. I nikt z nikim więcej. Więc żegnają się do następnego tygodnia, kiedy mam nadzieję. No, spotkamy optymistycznie. się... optymistycznie, że redaktor założył. Dlaczego? No. Ostatnio nam tak trochę nie dochodzi no do przyszłego nie, tygodnia. Ale Ty właśnie pią. chciałbym, żeby to się zmieniło. Przed niem zwycięstwa. Po długim weekendzie. Gaweł przed dniem nam, zwycięstwa. Daktor gawał nam więcej puchapek przygotował. Wilcze doły. Tak, no, moje krzesło właśnie się zapadło. Ja go bukłaczkiem, jak bramka na lechu. Tak, tak. Żegnają się. Ja, ja już się pożegnałem? Nie. Ja tu żegnam się. Magda. Ja gdzie. też. I Kondraciuk, redaktor. Odgór Gawła.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 Zepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rocznami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na swój rapianie. Turku ten metr. Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie łatwą, elegancką fryzurę Tadeusz Gapincia, tymczasem ty piłce Richard Czerwiec. Tuńczycy, choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie mężczyźni, białe koszule.